Mateusz Robak, a za, mik za mikrofonami Magdalena Kaźmierska i Joanna Dąbrowska. No a my słyszymy się klasycznie za tydzień. Dziękuję. Dzięki.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 Chciałabym zobaczyć teraz Państwa miny, bo też zobaczyłam, w jaki sposób zareagował mój ko kolega Piotr Szałas, który jest odpowiedzialny dzisiaj za część realizatorską. Tak, zaczął się kwiecień, a nas żarty kwietniowe oczywiście bardzo interesują, więc parę takich żartów gdzieś tam padnie i będę gdzieś tam okiem do Państwa mrugać. No bo owszem, święta świętami, ale ja nie mogę sobie odpuścić choćby odrobiny żartów. Więc od takiego małego żartu Muzycznego Dzisiaj również zaczniemy. i si te de lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10 ni y me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya ves. No, Słuchaj, jest pie. Ci, ci, ci, Y todo está feo, pero al menos han respiro. No tienes que decirlo. No vas a volverte conozco. Mogą Państwo czuć się troszeczkę zdezorientowani? W ogóle, kogo ja przedstawiłam, jak ja przedstawiłam i co to było? No przed chwilą grała i śpiewała dla państwa Shakira, a ja oczywiście nazywam się Katarzyna Rybicka i za część realizatorską odpowiada oczywiście Mateusz Szlas. Chciałam zrobić państwu taki he, he pierwszo kwietniowy żart. Więc wróćmy na prawidłowe tory audycji i zacznijmy sobie opowieść od tego, że w związku z tym, że faktycznie był przed chwilą pierwszy kwietnia, to jak myślałam o tej audycji, to pomyślałam, że zrobię sobie taką bardzo niepoważną audycję. Ale potem spojrzałam w kalendarz i mówię, kurczę, zaraz potem są święta i trochę tak nie wypada. I jednak chciałabym państwu pokazać coś interesującego, aniżeli coś zabawnego. I tak zastanawiając się i szukając w swoich notatkach czegoś, co mogłoby być ciekawe, fascynujące, wpadłam na Wronowo. Ale dlaczego ja wpadłam na Wronowo? Bo zapisałam sobie najmniejsze miejscowości w swoim notatniku i wpadł właśnie między innymi na Wronowo. Wronowo to taka osada położona właśnie w województwie wielkopolskim, ale w powiecie kościańskim. I dlaczego? Dlatego, że według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku liczba ludności w Wronowie wynosiła 13 osób. I ja to Państwu muszę przedstawić w tej formie, w której ja to znalazłam. Czyli Wronowo, 13 osób, z czego 46,2 mieszkańców stanowią kobiety, a 53,8 ludności stanowią mężczyzn. A miejscowość zajmuje 0,1% mieszkańców gminy. Przepraszam, ale mnie urzekło procentowe rozłożenie w tym momencie kobiet i mężczyzn, mówiąc o 13 osobach. Ale dlaczego ja będę mówić dzisiaj o Wronowie? No bo Wronowo jest taką osadą, przyczółkiem z majątkiem turew. I o, mas o miejscowości i o majątku Turew będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, A nim, ale zanim dojdziemy do Turewa, chciałabym najpierw opowiedzieć właśnie o ich przyczółku, o osadzie. Nie używam celowo słowa wieś, no bo to wieś jako tako nie jest, bo wieś zwyczajowo posiada rozwiniętą infrastrukturę społeczną, ma kościół, szkołę, świetlicy oraz taką stabilną, wielopokoleniową strukturę mieszkańców. No a Osada jest zbudowana na bardzo ograniczonych, a nawet na kilku budynkach skupionych wokół jednego konkretnego zakładu pracy lub zasobu naturalnego. I tutaj właśnie to nam się idealnie sprawdza. Jeżeli chcieliby Państwo dojechać do Wronowa, będą Państwo jechali taką drogą niezbyt szeroką i zobaczą Państwo skręt w prawo. Zobaczą Państwo, że jest znak taki piękny, zielony, z napisem Wronowo i tam właśnie trzeba będzie skręcić. I Wronowo jest położone w bardzo ładnym miejscu, bo faktycznie jest tam bardzo zielono, jest tam bardzo spokojnie, no ale w tym momencie Praktycznie oprócz walorów i takich naprawdę pojedynczych elementów, gdzie trzeba wiedzieć, gdzie szukać, mogą Państwo dopiero zobaczyć jej historię. Więc troszeczkę tej historii chciałabym z Państwem ugryźć, bo folwark we Wronowie był, został założony prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku i stanowi integralną część majątku turew, zarządzanego przez kolejnych właścicieli tych dóbr. I ten zespół w Wronowo było położone w urokliwym terenie, nadal twierdzę, że to jest urokliwy teren, właśnie wśród lasów, na zachód od głównej drogi prowadzącej do, do Turkwi i do Mikoszek, czyli właśnie faktycznie od Turkwi, a do Wronowa jest, jakby to powiedzieć, no jakieś 45 minut z buta. Może trochę mniej, może trochę więcej. Ja nie wiem, jak państwo mają szybki krok i czy nie będą państwo się po drodze zachwycać tak naprawdę drzewostanami, nie będą państwo zerkać na y, gdzieś tam krzyże, które stoją przy drodze. To też wiadomo, ta trasa będzie trwała krócej, dłużej. Jeżeli chcieliby zerknąć państwo, czy chcą tam pojechać, najpierw, nie wiem, zaglądając do map y, internetowych, no to mogą się państwo troszeczkę zawieść, bo tam faktycznie nic nie nie ma. Bo obecny folwark, no obecnie, znaczy obecny, obecnie folwark, no nie istnieje. A jego teren został w dużej mierze zarośnięty i przekształcony w obszar leśny. I spośród dawnych budynków przetrwał jedynie taki jeden obiekt inwentarski, który pierwotnie znajdował się na wschodniej części podwórza. A budynek ten pochodzi z końca XIX wieku. No i był zbudowany z cegły, posiadał parter, użytkowe poddasza, jego dach był dwuspadowy. No mało z tego, co zostało. A takie znaczenie historyczne i kulturowe Wronowa, będące częścią dóbr Turew, i ja to będę powtarzać. I przy Turowie też będę zaznaczała, dlaczego to jest ważne. Bo w wielu dokumentach w ogóle te miejscowości pojawiają się razem. Bo Wronowo jest, jest przyczółkiem Turewa. Czyli faktycznie jest taką miejscem przed i faktycznie Wronowo, no, no o Wronowie już mało, kto pamięta, mało, kto wie. Znaczy więc ja bym też chciała tak troszeczkę tutaj przypomnieć, że coś takiego istniało, właściwie wciąż istnieje, że jest i jest to bardzo, bardzo ważne miejsce pod względem historii, pod względem kultury dla całej Wielkopolski, ale tutaj przede wszystkim dla Kościana. Jeżeli by państwo do Wronowa chcieli dojechać, no to będzie taka godzinka autem, chyba że będą Państwo zdecydowani pychać pociągiem, no to najpierw trzeba było godzinę pychać pociągiem, później trochę autobusem, a później przejść piechtą. Więc jednak bym polecała zajechać tam autem. I na razie może Państwu się nie wydaje to zbyt interesujące miejsce, ale ja jeszcze Państwu dzisiaj udowodnię, że warto byłoby na taki spacer po świętach albo w trakcie świąt zabrać swoją rodzinę, przejść się, poddychać świeżym powietrzem, odejść na chwilę od tego stołu, bo przecież jak będziemy wszyscy siedzieć przez te wszystkie dni przy stole, to zamiast chodzić, będziemy się kulać, więc proponuję dzisiaj posłuchać, a potem pojechać do nowej miejscowości, zobaczyć, pozwiedzać i pooddychać świeżym powietrzem. I'm show wróćmy sobie na nasze wsie. I dzisiejsza audycja będzie takim przypomnieniem i potwierdzeniem tego, że historia jest bardzo ważna. I ja też nie lubiłam za bardzo historii swojego czasu, ale faktycznie odkrywając coraz to kolejne miejsca, odkrywając jak historia jest ważna, jak na nią wpływa, coraz bardziej ją cenię, chociaż ceniłam ją zawsze, tylko coraz bardziej ją rozumiem. I tutaj, jeżeli mówimy o miejscowości o wsi Turew, faktycznie tutaj można byłoby powiedzieć, że jedna osoba sprawiła, że ta miejscowość wygląda tak, jak wygląda, że ma takie walory, jakie ma. I tutaj faktycznie oprócz tego, że było wiele, wiele osób, które były, które były właścicielami tych ziem, i faktycznie przebijałam się znowu przez y, chyba trzy kartki, sprawdzając kto, gdzie, kiedy i dlaczego. No bo mnie osobiście bawi motyw, że hej, widzisz tą wieś, tutaj to? To ja ci ją dam w zastaw, ale ty mi musisz dać y, na przykład tyle i tyle monet, albo musisz mi dać swoją córkę, albo musisz mi dać y, krowę. To ja ci wtedy dam tą miejscowość. Albo widzisz tą miejscowość? Tak? To super. To ja ją rozdzielę na dwóch swoich synów albo na swoją żonę, bo będę stąd wyjeżdżał. I ja uwielbiam wszystkie tego typu kombinacje, ale faktycznie jeżeli będziemy mówić o wsi Turew, to faktycznie będziemy mówić przede wszystkim o jednym człowieku, który sprawił, że praca organiczna, że trójpolówka miały tam swoje zastosowanie, że tak naprawdę jedna z najbardziej charakterystycznych miejsc, właściwie chyba dwóch najcharakterystyczniejszych miejsc z tej miejscowości, Wyglądają tak, a nie inaczej i są czymś charakterystycznym. A ja lubię tak pozajawiać troszeczkę. Oj, ja bardzo lubię. Dobrze, ale usiądźmy na chwilę do historii i w ogóle do tego, w którym miejscu się znajdujemy. Bo Turew to wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie Kościan, w gminie Kościan. I wieś jest położona nad Rodzkim Rowem. I tutaj mogą się Państwo zastanawiać, co to jest Rodzki Rów. Rocki Rów to jest taka rzeka długości prawie 36 km. zwana też Kanałem Kościańskim, która tam właśnie przepływa przez Wartę, przez Odrę, przez jezioro Ostrzeszno Ostrze i uchodzi na północny wschód do Kościana. No, w każdym razie ten rów Rodzki też bardzo często dzielimy na numer 2 i numer 1. W ogóle rybacy i ludzie, którzy lubią gdzieś tam połów ryb, będą się bardziej orientować dokładnie, jaka to jest rzeka i dlaczego ona ma takie rozdzielenie. Ja aż tak głęboko w to nie chcę wchodzić. Zwłaszcza, że w sumie mamy jeszcze kwiecień i jest szansa, że jeszcze mogą się państwo załapać na taki cały śnieżnicowy dywan w tej miejscowości, bo faktycznie taka możliwość jest, że jeszcze faktycznie ta śnieżyca teraz kwitnie, więc albo teraz... Albo jeżeli chcemy Państwo nie śnieży, albo teraz, albo dopiero za rok, ale w ogóle do miejscowości polecam pojechać. Dobrze. Więc wieś, ta jest związana przede wszystkim z właścicielem z XIX wieku, który był najwybitniejszy wielkopolan tamtego stulecia. I domyślam się państwo, o kimowa. Mówię o generale dezyderem Chłapowskim, herbu Drya czyli żołnierz napoleoński, uczestnik powstania listopadowego, a później poseł na sejm i człowiek pruskiej Izby Panów, ożeniony z Antoniną Grudzińską, herbu Grzymała. No i działania generała w Turkwi skupiały się głównie na gospodarstwie i wzorowym funkcjonowaniu majątku. Objęły jednak również barokową rezydencję, o której będę jeszcze Państwu mówić. Prawdopodobnie powodem tej przebudowy była nieco też chęć dostosowania siedziby do terenów nowej epaki, bo faktycznie samo to miejsce też zmieniało się wraz z właścicielami, też ten budynek zmieniał swój swój tak naprawdę okresy historyczne, tak, takie rozbudowy okresu historycznego, do tego jeszcze będę wracać, ale też w ogóle bawi mnie bardzo mówienie o tym, że to jest średni budynek, w sensie jeżeli chodzi o wielkościowo, bo mi się on wydaje przeogromny, ale... Wracając do samej Turkwi, to miejscowe zmieniana jest w źródłach już od końca wieku XIV, kiedy należała do Tomasza Leszczyca, a w do niej, wdowa po nim wyszła powtórnie za mąż za Mikołaja Bryja z Rogaczewa i w 1444 y, Bryl Turewski objął właśnie władzę nad tym, a w 1780 jego syn, a później faktycznie Dezydery Chłopowski w 1788 do 1879. Tutaj nie będę wymieniać całej tej linii. Wydaje mi się, że te nazwiska będą najważniejsze. No i Folwark. Najpierw Folwark w, Tur w Turkwi. Istniał co najmniej od końca wieku, powiedziałam wcześniej, XIV, prawda? XVI. Przepraszam za pomyłkę. I w 1599 roku w Turkwi i Wronowie posiadano dwa Konie jezdne. I Ja mówiłam przy Wronowie, że Wronowo i Turkwia w którymś momencie stanowiły tak naprawdę jedność. No bo tu jest przyczółek, to jest jakby główna wieś, główny folwark. Więc w starych dokumentach one bardzo często funkcjonują razem. Czyli właśnie jest podawane razem, że były dwa konie, 19 krów, 65 sztuk bygła, 818 owiec, 23 sztuki kolejnego rodzaju koni a że w kolejnych latach, na przykład w 1748 znajdowało się już tych koni 5 zamiast dwóch, i że 5 koni roboczych, aż 4 źrebaki w ogóle, co mnie też fascynuje, że to oddzielano 20 już krów, to jest więcej krów i 29 ołówek, 1150 owiec i prawie 100 sztuk trzody chlebnej. Więc te miejscowości były przez bardzo długi czas traktowane w sumie tak naprawdę razem. I na początku wieku XIX gospodarstwo było dość mocno zadłużone. I dopiero za czasów właśnie Chłapowskiego stało się jednym z wiodących i najnowocześniejszych gospodarstw w Wielkopolsce. No Chłapowski po powrocie zwoleń napoleońskich i po upadku Napoleona udał się do Anglii i Szkocji, skąd przywiózł nowe metody uprawy ról. I cały czas Chłapowski era angażował się w tak naprawdę działalność polityczną i zastosował on na swoich majątkach całkowicie nowe metody gospodarki folwarczej, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu e, płodozmianu w miejsce trójpolówki, głębsze orki pługami szkockimi, e, siewne roślin mo motylkowych. Sprowadzenie z Anglii odmiennej krów, e, krów oraz ze Szwajcarii zabrał człowieka, który nauczył go wyrabiać nabiał, więc mamy tutaj nawet Różne tak naprawdę, nie, nie tylko miejscowości Wielkopolskie, ale nawet mamy ludzi, czy mamy zwierzęta posprowadzane gdzieś tam z zagranicy. I była, Tref była majątkiem, Turef, turef była majątkiem e, mocno uprzywilejowanym. Była z jednym z pierwszych w Wielkopolsce cukrowni, którą no, Chłopowski z powodu wysokich podatków zmuszony był zamknąć w 1860 roku, ale również coś takiego tam było. Oprócz tego znajdowała się gorzelnia, olejarnia i browar. A, w, a Chłopowski zastosował w Turkwi pierwsze w Wielkopolsce dreny. A Forwark był, najpięk, był największą majątnością w swoim czasie. I tutaj znajdowały się domy administracji i warsztaty, i kolejka polna, i wszystko, co można było w tamtym momencie stworzyć, przywieźć, tak naprawdę w tej miejscowości było. Więc to jest trochę dla mnie przykre, że zapomnieliśmy tak naprawdę o tym, że ta miejscowość istnieje, ale z tych wszystkich rzeczy, które wymieniłam, no bo cukrowni nie ma, została gorzelnia. I o gorzelni za chwilę Państwu więcej opowiem. Nie opuścił no. Choć miesiąc albo dwa Chodził jak struty no. A Pana Boga Nadal do góry no. A jednak diabeł sam Duszy mnie zajął no. Choć jak komornik chciał Serce Twe rzecz. No. Złoty co, dziś tam zostało to Serce twoje złote, serce twoje złote jak miód Serce twoje złote, serce twoje złote jak miód Więc prezent złoty ten Taki nierdzewny ze stopu naszych serc Zobacz do Pana Bieg. I tak zostanie nam Złota na złoty wiek Serce Twoje złote Serce Twoje złote Jak miód Serce Twoje złote Serce Twoje złote Jak miód po tej maszynie do czyszczenia lnu i po hodowli konia szlacheckiego, właściwie pół krwi konia, w sumie nie zostało już dużo. Została gorzelnia. I tutaj faktycznie przy tej gorzelni chciałabym się trochę zatrzymać. Chciałabym, żeby państwo na nią spojrzeli. Bo ta gorzelnia, pod którą właśnie stoimy, to jest gorzelnia, która nadal funkcjonuje. To jest gorzelnia, która dalej działa. Ale to jest korzelnia, która ma też faktycznie tą część i walory historyczne. Jak w ogóle Państwo wyobrażają sobie gorzelnię? Czy faktycznie to jest ten ceglany budynek, w którym w środku są faktycznie takie duże, miedziane, metalowe, wielkie baniaki? No to niedużo się Państwo mylą. Właśnie tak wygląda ta korzelnia. Nie jest w sumie za duża. Przynajmniej nie wydaje się duża, ale przypomina nam też w sumie bardzo mocno o tym, czym kiedyś. Słynęła Wielkopolska, z czego kiedyś faktycznie żyła. Kiedyś mówiłam o tym, że bardzo duże znaczenie dla tych ziem miała sól. Ale był też czas, kiedy było 400 gorzelni rolniczych. I to był początek lat 90. XX wieku. A w dniu dzisiejszym po nich pozostało już tylko 60. Z 400 zeszliśmy do 60. I to był kiedyś bardzo ważny sektor gospodarki, ale ze względu na wprowadzenie technik masowej produkcji stopniowo jakby to zanika. I obecnie wiele pracujących zakładów, które do tej pory produkują gorzałkę, mają swoje początki właśnie w wieku XIX. Ale ta właśnie gorzelnia w Turkwi jest takim unikatem, ze względu właśnie na to, że ona działa nieprzerwanie od ponad 100 lat. No i faktycznie źródłowo udokumentowano istnienie gorzelni w tej wsi, związanej z rodem Chłapowskich, która sięga aż w wieku którego 18. Co czyni ten ośrodek, właściwie tą miejscowość, w jednym z najdłuższych rodowotów z taką, taką gorzelnią? I większość wyposażenia faktycznie znajduje się z ponad wieku. I ona udokumentowuje też sam swój rozwój. Ale tutaj mówimy stricte o samej gorzelni. Ale do tej gorzelni jest jakby dołączone muzeum. Tutaj musimy akurat podziękować panowi, panu Grzegorzowi Koniecznemu, który trochę się za to mocniej wziął. I faktycznie całe eksponaty muzealne możemy zobaczyć już przed budynkiem. I to jest... Muzeum, które jest unikatowe na skalę kraju i na skalę Europy, bo to jest Muzeum Gorzelnictwa. I to, że faktycznie cały czas, od 100 lat, ta gorzelnia pracuje, od 2004 roku są dokładane te elementy wyposażenia, to jest, to jest coś niesamowitego i o tym musimy mówić głośno. Ale co tam możemy znaleźć? No, do stale powiększającej się ekspozycji są obecnie dookoła budynku przygorzelni. E, do najbardziej okazałych eksponatów należy kocioł parowy z 1905 roku no i maszyna parowa gorzelni Piotrowskich w Goli. Młodsza zaledwie o rok, czyli z 1904 roku. I obiekty te są świadectwem epoki, która była trochę przepełniona pasją i która opowie też jest taką opowieścią o tym, jak to się rozwijało. Więc jak najbardziej zapraszam Państwa w tamte tereny, zobaczyć gorzelnie zarówno od środka, jak i od zewnątrz, zobaczyć stare maszyny, które jeszcze pracują, na których jeszcze produkowane jest, produkowana jest gorzałka, ale też zobaczyć te maszyny, które stoją naokoło, które no faktycznie robią coś niesamowitego. To nigdy nie spodziewałam się tak naprawdę, że będę mogła zobaczyć maszyny tego typu. Bo chyba wszyscy jesteśmy troszeczkę przyzwyczajeni do tego, że faktycznie muzea skupiają jakieś y, dzieła kultury, gdzie zbierają historię, a tutaj jest zebrana właśnie historia, o której też w sumie bardzo mocno zapomnieliśmy. I na razie zostawię Państwa z tym, a za sekundę, po tym jak puścimy Państwu kolejny utwór, opowiem o kolejnym bardzo ważnym miejscu, które zmieniało się wraz z historią i wraz z potrzebami. Przedwózem, no przez wszystkie. I hey. Wiem, że właśnie w tej miejscowości są bardzo charakterystyczne miejsca. I Turew faktycznie ma tutaj tą gorzelnię, a zaraz obok, no, jeżeli stoimy pod gorzelnią, no nie mogą Państwo nie zauważyć, że po lewej stronie mamy cały zestół, zespół pałacowy z pałacem, parkiem pałacowym i z całym pałacem. Oj, to jest piękna rzecz. To jest cały zespół pałacowy. Przede wszystkim od tego zacznijmy, że to jest cały zespół pałacowy w Turkwi i jest to aktualnie Instytut Chemii Biorganicznej Polskiej Akademii Nauk. A sam pałac powstał w 1770 roku. I bardzo bawi mnie określenie właśnie tego, że to jest umiarkowanej skali rezydencja. Znaczy, dla mnie to nie jest umiarkowana skala. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że stamtąd wyjdzie zaraz ktoś wysoko postawiony albo tam w środku odbywa się bal. Ewentualnie, że jest to jakaś faktycznie elitarna szkoła, która właściwie ten budynek przez wiele lat się zmieniał. Ale zacznijmy od tego, że to jest interesujący przykład XVIII-wiecznej rezydencji z odzwierciedleniem baronkowej zasady osiowości, symetrii ze założeniem przestrzennym i rozplanowaniem. I to oś symetrii i to rozplanowanie bardzo mocno widać. Jeżeli staną Państwo frontem do tego obiektu, zobaczą fa faktycznie Państwo, tą pierwszą część, ten taki, jak to nazwać, przedsionek z takim dużym tympanonem, faktycznie po lewej i po prawej stronie też dwa wysunięte, nazwijmy to kwadraty części budynku. I ten budynek od przodu wygląda jakby był troszeczkę ułożony w literę U. Faktycznie to główne wejście jest tak mocno wyeksponowane. Faktycznie można powiedzieć, że pod spodem są sukiennice. Ja bym to sukienicami nazwała, chociaż myślę, że bardziej ortodoksyjni ludzie, którzy nazywają elementy budynków, nazwaliby to nieco inaczej. Widać ten dwuspadowy dach, który w tym momencie jest faktycznie taki też niebieskawy, a od tyłu budynek wygląda... Kompletnie inaczej, jest troszeczkę bardziej płaski, ale nadal faktycznie widać, że mm, wystają jakby z niego dwa elementy. Jest faktycznie stworzony tak, żeby był użytkowy. I faktycznie ta osiowość, czyli osiowość, że jeżeli państwo przecięliby ten budynek na pół, to faktycznie te dwie strony będą sobie odpowiadać. Zresztą w wielu miejscach, jeżeli państwo by chcieli zrobić przekrój tego budynku, czyli właśnie przeciąć go, to zobaczymy Państwo, że te strony są sobie równe, odbijają się, są takimi swoimi e, odpowiednikami. I cały ten pałac jest nierozerwanie związany z historią, tradycją, dziedzictwem kulturowym, nie tylko Turkwi, ale również pałacu. I był pierwszych, pierwszy na, te, na polskich ziemiach, e, kiedy w życie została wcielona przełomowa idea pracy Organicznej. I był to faktycznie też miejsce, w którym Dezydery Chłapowski rezydował, w którym on był. W tym momencie jest to faktycznie miejsce Instytutu Chemii Biorganicznej Polskiej Akademii Nauk. I... To widać, to jakby ten budynek robi niesamowite wrażenie. I to, jak faktycznie on się też zmieniał, gdzie prace budowlane, które były podjęte w latach 20., 30., zakończone przed połową wieku XIX, gdzie rozbudowano wschód rezali frontowej elewacji, dostawiając do niego. Masywną, lecz znaczy taką niską wieżę. Tak naprawdę, żeby Państwo spojrzeli, to chyba nawet nie, nie rozpoznaliby Państwo w tym wieży. Mnie też było na początku ciężko. I jeszcze ten krendelarz, który to tak pięknie wszystko zakańcza, ta w ogóle cała elewacja, ona kiedyś była nieotynkowana, teraz jest otękowana, która jest taka ni to biała, ni to żółta naprawdę jest. Piękna. Część niestety zmian, które były wprowadzane zostały zniwelowane w trakcie późniejszych przebudów, ale zachowała się faktycznie ta neogotycka wieża i kaplica dobudowana w latach 1836-1847 przy wschodniej elewacji bocznej rezydencji i jest połączona aneksem z brannym przyziemiem. Jest to niewielka budowa na wysmukłych proporcjach były założone na prostokątnym rzucie, nakrytym faktycznie tym wysokim, dwuspadowym dachem. Więc, żebyśmy mieli wszyscy teraz jasność, ten obiekt jest piękny, i nazywanie go umiarkowanej skali jest dla mnie jakimś absolutnym nieporozumieniem, bo samym tym, jak jest skonstruowany, samym tym, jakby co sobą reprezentuje, dla mnie jest po prostu ogromne I ze względu na to, na jego skalę i ze względu też na jego historię. I to jest kolejny punkt tutaj w Turwi, który warto byłoby odwiedzić. A zrzucił mnie kas, W głowie gra z czemu tak gra? że rzęs z gardła wiele snu, A której podłygała do stu Znowu radio znowu radio znowu radio Znowu radio A co coś smuć wszystko to wiem Wstępy morskiego bo zbija się W głowie mam grzech od sędziwych dam Bada w chór i gram Znowu radio no radio, no radio, no radio. Osibam, celo To był Lombard i znowu radio, a tak naprawdę to znowu my, znowu nasza cudowna audycja. I ja opowiedziałam Państwu trochę o tym pałacu, nie chcę aż tak bardzo Państwa zasypywać tą historią, chociaż ja wiem, że, ja wiem, że uwielbiam to robić, ale wiem, że to też potrafi być trochę za dużo. Więc chciałabym przejść do czegoś, co jest faktycznie przy tym Pałacu, czyli do Parku Krajobrazowego imienia generała Dezydereda, Dezyderego Chłapowskiego w Turwi. I to jest Park Krajobrazowy, który został utworzony w 1992 roku i on ma powierzchnię, uwaga, a, aż 172 km2. No i jest on właśnie położony między Kościanem a Śremem i ma chronić krajobraz rolniczy ukształtowany w wieku XIX. I to jest dla mnie... Osobiście hit, bo jeżeli chodzi o tą miejscowość, to można było w tej miejscowości właściwie archeolodzy odkryli gród, właściwie grodzisko i fragmenty naczyń z wieku którego? Między VII a X wiekiem. Więc tak, w okolicach miejscowości miejscowości były zasiedlone i odnaleziono grodzisko i naczynia z wieku, właśnie 16, 6 aż do 10 naszej ery, i odkryty skarby po 1967 roku, ale tak naprawdę park, który jest takim bardzo charakterystycznym elementem park krajobrazowy został ukształtowany, został utworzony w 1992, ale ma chronić krajobraz rolniczy ukształtowany w wieku XIX. I zapewne jak myślą Państwo park krajobrazowy, no to myślą sobie Państwo o czymś takim jak dużo drzew, duży drzewostan że gdzieś tam faktycznie jakieś stare dęby będą, że jakieś łąki kwietne, że faktycznie ta śnieżyca, czy coś takiego, no to nie. To mogliby się Państwo zdziwić, bo tutaj główną atrakcją parku jest unikatowy, naprawdę unikatowy w skali kraju krajobraz rolniczy z zachowanym systemem zadrzewień śródpolowych, z przeważającą czyś parku, którego leścistość nie przekracza 15%. Czyli faktycznie mamy głównie zachowane tutaj te walory układu rolniczego z bardzo małą ilością drzew, bo to jest tylko 15%. Głównie znajdują się tam grunty orne, na których w latach właśnie XX-XIX wieku Dezydery Chłapowski rozpoczął w swoich rodzinnych dobrach, czy właśnie tutaj w majątku turkwi, nowoczesną gospodarkę rolną. I cała ten przestrzeń polega, podlega wprowadzeniu sieci zdarzeń śródpolnych, pasów wiatrochłonnych, zbogadanych o krajobraz i przyczyniających się do wzrostu plonów. W zadrzewieniach sadzonych wzdłuż dróg, dróg przeważają e, robinie, czyli pochodzące z Ameryki Północnej, nazywane również akacjami, sadzone drzewka pozyskiwane z wonnych kwiatostanów w pożytku dla pszczół. Lipy, topole, z takich bardziej naszych rzeczy. I wzdłuż cieków można też zobaczyć olsze. A drogi obsadzono drzewami owocowymi, takimi jak czereśnie, jabłonie, no i rzadziej dęby. Chociaż mam świadomość, że to nie są drzewa owocowe, to jeszcze można spotkać tam dęby. I zakrzewienia pasmowe to jednogatunkowe drzewostany robione z niewielką domieszką dębów i brzus. I właśnie Takiego obrazu mogą się Państwo spodziewać, czyli bardzo, bardzo nietypowego, co też będę podkreślać, bo parki krajobrazowe raczej nam się troszeczkę inaczej kojarzą, ale faktycznie tutaj ten park jest pod tym względem niesamowity. I on ma kilka faktycznie takich celów, czyli właśnie zachowanie unikatowego, historycznego krajobrazu rolniczego, właśnie z tą siecią zadrzewień, śródpolnych, z ukształtowaniem którego właśnie niemal 200 lat temu przez generała Drezetego Chłapowskiego tak naprawdę powstał. I jeszcze z ważnych rzeczy faktycznie tam jest wiele gatunków chronionych, jeżeli mówimy również o zwierzęta. Więc mogą Państwo tam spotkać najbardziej znane i popularne zwierzęta, jak lisy, kuny, ale też mogą Państwo trafić na czaple, mogą też Państwo trafić na bardzo ładne, małe, żółte ptaszki. Nie będę tutaj zdradzać od razu e, wszystkiego, ale faktycznie te walory estetyczne, walory historyczne są tutaj bardzo, bardzo istotne. Więc jak najbardziej Państwa zachęcam, zapraszam do zobaczenia e, Turkwi, zobaczenia właśnie Gorzelni, zobaczenia Pałacu i zobaczenia tego unikatowego i przepięknego parku krajobrazowego. Jedno proszę Cię Przed samotnością obronię mnie Ty jedna wiesz Jak bardzo chcę W tych dłoniach Ukryć się Przecież miłość wierzę w to, jeszcze zbuduje dla niej dom, przytul mnie, przytula tak, aby Bóg słowom znów Zaufać mógł Możemy jeszcze Piękni być Jeszcze możemy I'm on the Przecież miłość wierzę w to Jeszcze zbuduję dla niej dom Przytul mnie, przytul Tak, aby Bóg byc Samotnością Przed samotnością ukryję Przed samotnością ukryję mnie Przed samotnością No i ja bym jeszcze chciała na chwilę wrócić do tego parku, no bo faktycznie on się może nie wydawać, państwu aż tak interesujący, bo można sądzić, że bogactwo przyrodnicze typowo rolniczego krajobrazu będzie raczej, no, niewielkie. No i okazało się, że wcale tak nie jest. A dziesięciolecia badań prowadzonych na tym terenie wykazały, że bardzo dużo bogactwo roślin, zwierząt i grzybów. W tym 700 gatunków grzybów, w tym 19 chronionych, jeszcze były tak dębo, ozorek dębowy, żywica listkowa, kilka gatunków gwiazdaczy. i w parku występuje także 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym gatunki rzadkie i chronione. Między innymi przydozin marunkowy, podkolan biały, starodąb łupkowy, goździk pyszny i lisnera y, jajowata. Mam nadzieję, że żadnej z tych nazw nie przekręciłam, bo niektóre rzeczy Faktycznie te nazwy mają trudne. No i faktycznie jest tam też około 700 gatunków zwierząt, w tym odwadów. Stwierdzono również te wiele gatunków owadów rzadkich, czyli duża błąkówka, kosmówka, smukówka komasowa z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Czyli właśnie to, jest, to są te zwierzęta najbardziej, najbardziej zagrożone. No i faktycznie wspominam o walorach kulturowych, czyli to, że na terenie parku odkryto... 753 punkty archeologiczne, które zawierają relikty osadnictwa od epoki kamienia aż po późne średniowiecze. Czyli to jest to, co Państwu wcześniej wspominam. Czyli faktycznie to, że park powstał w 1992 roku. Został ten teren objęty ochroną, ale faktycznie gdzieś ta przeszłość, te Echa wieków zaczęły się też odzywać i pokazywać, że tam faktycznie też coś wcześniej było. No i też faktycznie do tego terenu należy nasz pałac, o którym również Państwu opowiadałam. Wygląda na to, że zwiedziliśmy razem całą miejscowość i jej przyczółek, czyli faktycznie odwiedziliśmy dzisiaj dwie się, nazwijmy to, odwiedziliśmy dwie miejscowości. Faktycznie jej przyczółek, w którym aktualnie mieszka 13, 13, na statystyki z 2013 roku, w którym mieszka aż 13 ludzi, czyli właśnie Wronowo. I tutaj mówiliśmy o miejscowości, która się nazywa Turew. Skąd takie wdzięczne nazwy niestety nie udało mi się odnaleźć. Ja Państwu za dzisiaj serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo czegoś nowego albo odświeżyli sobie troszeczkę historii. Ale zanim skończymy, to chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia na te święta. Przede wszystkim zdrowia, cierpliwości, spokoju. Mamy nadzieję, że spędzą Państwo ten czas tak, jak Państwo chcą. Żeby ten czas faktycznie był też takim czasem odpoczynku i zatrzymania się, że nie tylko faktycznie tutaj ta godzinna audycja raz w tygodniu daje Państwu tą możliwość zatrzymania się, posłuchania o różnych miejscowościach, ale faktycznie, żeby Państwo też w te święta odpoczęli. Zjeli to, co na święta się robi właściwie tylko na święta, odpoczęli. Spędzili czas z osobami, które są dla Państwa ważni, którzy są dla Państwa bliscy i Serdecznie dziękujemy za, za wysłuchanie, za część retoryczną odpowiadałam, jak zawsze ja, już bez żartów, Katarzyna Rybicka, a za część realizatorską odpowiadał Mateusz Szlas, który również przyłącza się do życzeń i jakby mógł, dołożyłby Państwu przynajmniej jeszcze dwa dłuższe wersety tego, żeby Państwo byli szczęśliwi i żeby te święta były cudowne. Za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!